I, I z racji na tym, że chciałbym coś powiedzieć o, o moim doświadczeniu z dziesiątym krokiem, to, to w tym często przeze mnie ostatnimi czasy używanym określeniem najważniejsze, e, w odniesieniu do dziesiątego kroku jest to coraz lepiej, czyli ten wzrost. Mamy imię Robert i jestem alkoholikiem. Na początek jeszcze podziękuję służbom za to, że ten meeting się odbywa i możemy się tutaj spotkać i, no i porozmawiać o, o zdrowieniu o tym, co dla mnie jest w tej chwili rzeczą priorytetową, aby utrzymać tą pogodę ducha i, i, i wzrastać w tym zdrowieniu i móc to powiedzieć. Coraz lepiej mi się żyje. Mam 52 lata. Z tych 52 lat 33 przepiłem. a Do wspólnoty trafiłem jakieś półtorej roku temu. No i Mniej więcej od tamtej pory zaczęło się wszystko zmieniać. To nie było takie proste, bo, bo ja uciekałem przed zakładem zamkniętym. Rodzina, chwytając się w ostatniej deski ratunku, próbowała mnie po moim ostatnim zapiciu tam zamknąć. Ja oczywiście znowu postawiłem na swoim, wiedziałem lepiej. I, i tym razem okazało się to zbawienne. W każdym razie no, wymyśliłem sobie sposób, że, że, będę, że znajdę sobie w internecie, bo przecież dlaczego mam się zamykać, tysiące powodów i tak dalej. I, i zacząłem wchodzić na mitingi, które pierwszy znalazłem i bardziej puszczałem te mitingi. Ten dźwięk mieli słyszeć domownicy, że, że niby coś robię. I, I tak mniej więcej trwało dwa dni po tych dwóch dniach. Nie wiem, co się stało, czasem żartuję, że szkoda, że nie potrafię określić, które zdanie z tamtego mitingu zadziałało, że, że zacząłem słuchać. I wtedy się zaczęło wiele zmieniać. Jakim byłem alkoholikiem? o no 33 lata picia, bardzo krótkie okresy między zapiciami. Naprawdę bardzo krótkie. Wyznawałem zasadę, nieważne gdzie, nieważne z kim. Nieważne kiedy, ważne, żeby było dużo i żeby sponiewierało pierwsze, ostatnie i dziesiątki po drodze zapić, jak nie setki. No praktycznie zawsze kończyły się utratą świadomości. Ogromne piłem szyb, szybciej, dużo więcej niż inni, z tymi, ci, którzy ze mną pili. Później już piłem sam. Bardzo dużo konsekwencji, bardzo dużo upokorzeń. No, przez tyle lat jest to jak gdyby pewną rzeczą normalną, jak wiele, wiele, wiele, wiele historii, doświadczeń. Za... Gdzieś tam w pierwszym kroku musiałem, gdzieś musiałem, chciałem w pewnym momencie no, powiedzieć sam sobie i pracę już wtedy ze sponsorem, jakim typem tego alkoholika jestem, gdzieś się tam nazwałem, ale, ale, ale dziś nie o tym, dziś, dziś o kroku dziesiątym i, i, i poprawianiu samego siebie. Krok dziesiąty, jak się dowiedziałem swojego sponsora, to, to kroki 4-9 w pigułce w odniesieniu do jakiegoś okresu czasu, czy to będzie ostatnia godzina, czy to będzie ostatnia doba, jak najczęściej to praktykuję, czy to będzie tydzień, czy to będzie roku ostatnie, jak też, nie wiem, łaskę zrobić to, bo mniej więcej tyle Tyle, może troszkę więcej praktykuję ten dziesiąty krok. I cóż, w dziesiątym kroku badam sam siebie, patrzę. To powodowało nam, że to, co się stało i z czym czuję się źle, z czym sobie nie radzę albo co coś, co mnie wzburza, powoduje, że, że nie mogę się z tym pogodzić, przejść do porządku nad tym, no co, co to spowodowało? Krok czwarty, ósme i w dużej części część zadośćuczeń z dziewiątego kroku, które do tej pory zrobiłem, pokazała mi, że, że takie sytuacje e, e, powinienem się dopatrywać u siebie i tak też się dzieje. E, kiedy robiłem iwenturę czwartego kroku, Starałem się jak najlepiej potrafiłem zinwenturować, zinwentaryzować to co się działo przez te 33 lata, pewnie nawet troszkę dłużej. Bardzo, bardzo dokładnie to robiłem, rozpisywałem. Bardzo dużo żeśmy rozmawiali na temat moich uraz. Bo ja byłem jedną wielką urazą. Ja miałem urazę do Wszystkich, wszystkiego, instytucji, ludzi, no ale największe urazy to chyba miałem do siebie. W roku piątym wyznałem te wszystkie rzeczy, które, które pewnie nigdy, znaczy na pewno nigdy wcześniej nie powiedziałem, ale pewnie miałbym trudno e, jakomukolwiek powiedzieć. Ja piąty krok traktuję jako spowiedź życia. W dziesiątym kroku takie spowiedzi, cieszę się z tego bardzo, nie muszę powtarzać. Wierzę głęboko, że to solidność wykonywania tych prostych rzeczy, jak dzisiaj mogę powtarzać za tym, co wielokrotnie czytamy. Pozwala mi na to, że nie gromadzę już w tym swoim przysłowiowym, naszym, ałowskim plecaku, moim plecaku, tych brudów, tych ciężarów, tych błędów, krzywd, które kiedyś były na porządku dziennym. To właśnie robi dziesiąty krok. No i kiedy już zrobię tę inwenturę, to wcześniej w odniesieniu do całego roku wyznawałem i prosiłem Boga, żeby jak już zdiagnozowałem, jakie mam te błędy, braki, żeby mi je zabrał i dał mi siłę na to, żeby wypełnić je zaletami. To w kroku szóstym, co będzie ważne przy dziesiątym kroku, bo stosuję to bardzo często, jak niecodziennie, napisałem zgodnie z sugestią sposera, jakim chciałbym być człowiekiem. Tam wypisałem ten ideał Roberta Alkoholika na przyszłość, na resztę życia. A przed życiem tym następnym, które odkryłem też dzięki programowi, że ono będzie, że ma możliwe, że mam na nie szansę. W roku ósmym są te krzywdy, które, które kiedyś było ich sporo, jeszcze niedużo. Które zadośćuczyniałem i pewnie będę do końca życia w wielu przypadkach za uczyniał szczególnie, szczególnie te zaniechania i brak mnie w stosunku do dzieci i żony. No i, i kiedy, kiedy gdzieś w połowie, troszkę poza połową zadośćuczynienia dziewiątego kroku, Sponsor powiedział: No to teraz zaczynamy. Codzienne życie. Będziesz codziennie sprawdzał, co narobiłeś będziesz się do tego przyznawał i będziesz za to zadośćuczyniał, jeżeli będzie taka potrzeba, a w wielu przypadkach będziesz prosił Boga, żeby jutro już tak nie postępować. Fajnie, przyjemnie, super. Najpierw przyznać się do tego, że coś zawaliłem, potem poprosić szefuncia. Szefuncie, pozwól mi tak, żeby jutro tak nie było. No. No okazało się szybko, że to tak nie działa, że, że chore myślenie, chore nawyki przez 33 lata wypracowane w tym, w tym czasie no nie odchodzą tak łatwo, że ja muszę dać od siebie sporo. Po pierwsze muszę je zdiagnozować i to muszę je zdiagnozować absolutnie obiektywnie, muszę się przyjrzeć sytuacji, swoim intencjom, temu jak oceniam tę sytuację, bo bardzo szybko się zorientowałem, że mój web zaczął pewne rzeczy zamiatać, tak samo jak to było dawniej. Pod przykrywką robienia tego kroku nagle, jeżeli pewne sytuacje zaczęły drugi, trzeci dzień się powtarzać, ja, ja, ja bardzo szybciutko uznałem, że ten typ, czy ten Robert alkoholik, tak ma. Ja nie będę się do wszystkich uśmiechał, ja nie będę dla wszystkich milutki, ja nie będę dla każdej osoby, bo facet Robert, alkoholik, tak ma. Bogu dzisiaj dziękuję, to mam ogromną wdzięczność za to, że, że dziś mogę powiedzieć, nie, Robert, alkoholik, ten typ tak nie musi mieć. Jeżeli tylko naprawdę obiektywnie popatrzę na ten okres, do, do którego dotyczy ten dziesiąty krok, czyli ta inwenturka, bo inwenturka, bo tamta z czwartego to była inwentura. I słuchajcie, zaczęło to działać. Ja nie będę tutaj opowiadał, że, że ja z dnia na dzień staję się, nie wiem, jakimś świętym i tak dalej. Nie, nie, to nie działa. Jak, jak mawiam społeczor, nawet naprawianie siebie warto robić małą łyżeczką, nie holą, bo się można zadławić i parę razy Dokładnie na samym początku się o tym przekonałem. Ja pamiętam, jak dostałem sugestię do dziesiątego kroku i, i z takim animuszem wieczorem pierwszego dnia podszedłem do tej analizy i słuchajcie, mi zeszło do drugiej czy trzeciej w nocy. Ja, ja tak rozkopałem ten dzień, że no, no kilka kartek spisanych, bo, bo wtedy, wtedy i często tak jeszcze powtarzam, że tygodniówki, jak ja sobie to żartuję, czasem spisuję sobie na kartce te powtarzające się szczególnie, błędy, wady itd. tak I potem, potem jest potrzebna ta siła, którą, którą sponsor mi pokazywał, w jaki sposób budować, jak dopatrywać się efektów. Bardzo łatwo, dziś mogę powiedzieć, że do, dopatruję się tego postępu. To tak troszeczkę jak ważenie dnia, godziny, tygodnia. Czy się w czymś poprawiłem? Czy po prostu stoję w tym miejscu. Dla mnie alkoholika, jestem o tym przekonany już w tej chwili, dla mnie alkoholika zatrzymanie się na, nawet na, na jakimś tam określonym poziomie wzrostu tego duchowego jest niebezpieczne. Jest taka określenie o schodach. Które, które jadą w dół, a ja idę w górę. Jak się zatrzymuję, to się cofam. I, i wielokrotnie prze, przez ten i tak przecież krótki czas tego doświadczyłem. Ja potrzebuję poprawiania się, przekonywania swojego uba, że nie, ja tak nie mam. Ja nie będę warczał na sąsiada, bo, bo całe życie coś mi tam zrobił i tak dalej, bo, bo ja. Uważam, że jakaś uraza jest uzasadniona. Nie, nie ma urazu dla alkoholika Roberta uzasadnionych. Ja w dziesiątym kroku uczę się wybaczania i poznawania swoich błędów. Mam się do nich przyznać. I to jeżeli chcę zachować trzeźwość, to ja mam się do nich przyznać. Najlepiej natychmiast. I to też się coraz częściej udaje. Przyznam się, że to Praktykowanie tego kroku to był ten pierwszy efekt, który, który gdzieś z tych analiz się pojawił, że czym szybciej ja się do tego przyznam, to tym łatwiej mi to zrobić, naprawić te błędy. I te efekty, które dzieją się do tego czasu, kiedy ja się do nich przyznam i próbuję im zadośćuczynić, jeżeli jest taka potrzeba, przekalkulować sobie w tym pustym saganie, że, że potrzebuję, wybaczyć, że to jest dla mnie jedyna droga, bo inaczej może nie od razu, może nie za dzień, za dwa, ale ja z tego nakręcę taką banię, że ja pójdę pić. Ja tego nie chcę. Ja nie chcę wracać do tego, co było wtedy. Do tych upokorzeń, cierpienia. Do tych wszystkich nieszczęść, których doświadczyłem. Przez swoje złe wybory. Na samym początku sponsor mi powiedział, że, że Bóg Każdemu z nas, ale ja mówię oczywiście o sobie, dał tyle samo wad, przywar, co i zalet. A tak naprawdę dał jeszcze coś na najwspanialszy dar. Wolność wyboru. Przecież Bóg wie, jak powinienem postępować, ale On mi pozwala wybierać. I to ode mnie wciąż i wtedy i teraz zależy, z czego będę korzystał. Czy z zalet, z tych moich ulubionych wad. Lenistwa, złości, lęków, strachów, no i przeuroczego i bardzo niebezpiecznego czucia uczucia zazdrości. Jednym z haseł, które powtarzam po sponsorze, to jest to, że dwaj najwięksi zabójcy tylko czekają na, na te wady i braki. Czyli uraza i urządzenie się nad sobą. Uraza. Jak łapie urazę, to wyciągam rękę z pustym kieliszkiem, a jak zacznę się z tego powodu jeszcze po chwili użalać, to już jakbym nalewał go tego kieliszka. Trzymam się tych określeń powoławskich, bo, bo one też opisują moją sytuację. Jestem alkoholikiem i pewne rzeczy dla mnie są niebezpieczne i w moim przypadku, szczególnie po tylu latach, to, to już abstrahując od tego, powodują, że ja sięgnę po ten kieliszek. Mój łeb dokona tego, co dokonywał ostatki tysiące razy, czyli pojawi się ta iluzja, że zapomnę o konsekwencjach, zapomnę o tamtych rzeczach i coś się takiego stanie przez tą chwilę, że, że zacznę. A w przypadku mojej alergii ja nigdy nie wiedziałem o ilu dniach, gdzie to skończy i gdzie wyląduje i gdzie, gdzie się ocknę. Zadośćuczyniać i kiedy? To też było takie pytanie, które szybko zadałem sponsorowi, no bo, no bo zadośćuczynienia dziewiątego kroku to, to, to pewna rozliczenia się z przeszłością, podnoszenia głowy, odpłacania dobrym za to złe, które gdzieś tam robiłem. Tutaj Tutaj przyznam się, że w tej chwili już jest dużo łatwiej. Na początku, na początku zatrzymanie się, dla mnie przyznanie się do błędów, muszę wam powiedzieć, że to była, to było coś niepraw. to, to był ból fizyczny. To, to do tego stopnia ja się nie żyłem z czymś takim, że w momencie, kiedy, kiedy przychodziło mi się na ogólnym forum, w moim przypadku w pracy, to był ten taki przełomowy moment, kiedy kiedy trochę naprzesadzałem i na współpracowników, nie współpracowników trochę, trochę tam nawywijałem znowu. Moja samowola, mojego, moja pycha, chęć rządzenia, i tak dalej spowodowała, że Bóg pozwolił mi dostrzec ten błąd. I słuchajcie, ja się do niego nie przyznałem wtedy. Przeszedłem jak zwykle do porządku, tylko że ja nigdy wcześniej nie zwracałem na dół. Wtedy już wiedziałem, że dałem tyłka. I i zajęło mi to dobę. To była męczarnia, a w momencie jak na drugi dzień próbowałem, bo, bo już przemodlone, przemedytowane, przegadane ze sponsorem, że mam to naprawić, że, że ja tego potrzebuję przede wszystkim, jest mi to niezbędne i dalej coś takiego we mnie było. Ta pycha, ta, ta, ta, ta duma nieszczęsna, źle rozumiana ta, jako wada. Ja jak to wtedy robiłem, to tak jakby mi ktoś rozgrzanym żelazem przypalał, ale jak się to wreszcie udało. To było coś niesamowite, to, to, to jedno z tych wielu odczuć, które dzięki programowi doświadczam od, od tego półtorej roku, nie do przecenienia, nawet często nie do opowiedzenia, niesamowite uwolnienie i przekonanie, że tędy jest droga, że taki sposób życia popłaca trochę egoistyczne, ale tak, popłaca. To się po prostu opłaca. Jest lżej, jest łatwiej, można z uśmiechniętym, zadowolonym, bez jakichś stresu, nie wiadomo czego, co będzie za godzinę, co jutro ktoś powie, a widok moich kolegów w pracy, uśmiecham się w tej chwili, jak się przyznawałem, Wtedy do, do tego, co tam nawyprawiałem, na bezcenne, no. zaskoczenie totalne, mogę tylko powiedzieć, że się nie dziwię po tym wszystkim, co, co ja im tam zgotowałem i sam mówi te uczucie. Tak samo było wielokrotnie, jak, jak nagle zmieniałem temat, przepraszałem, prosiłem o wybaczenie dzieciaki, żonę, bo już ta konsternacja, jak, jak to się zdarzało pierwszy, drugi, trzeci raz, bo... bo nie spodziewali się, to, to jest takie moje odczucie, ja oczywiście od nich tego nie usłyszałem, ale, ale to było niesamowite, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy z żoną, że, że tego się nie spodziewała, że, że ten typ tak jednak nie ma, że, że się może zmieniać. To, to dla mnie jest dzisiaj ta kwestia, kwest, to co powiedziałem, że coraz lepiej. To co robię dzisiaj tak naprawdę ma nie być takie jak robiłem kiedyś, czytaj jak piłem. Ale to, jak robię to dzisiaj, pozwoli mi na to, żeby jutro było lepsze. Jestem o tym przekonany i doświadczam tego każdego dnia. W dziesiątym kroku nauczyłem się też czegoś takiego i uczę się tego cały czas, bo tak to powinno zabrzmieć, że nie zakładam już w tej chwili, że czegoś po prostu nie, nie zostałem do tego stworzony, bądź przez te wszystkie lata już tak mi się wszystko poprzestawiało gdzieś, Gdzieś po prostu, że są jakieś granice i tak dalej. Nie myślę o tym, nie traktuję tego, te. po prostu próbuję. Na zasadzie metody prób i błędów i o tak, tak mniej więcej od, jeszcze od sugestii sponsor mi sugerował. Ty, ty nie myśl, jak kiedyś robiłeś. Spróbuj to zrobić tak, jak już w tej chwili, wiedząc to, co wiesz, jakby to miało wyglądać. Kurczę, zaczęło to działać. Zaczęło to powodować coś takiego, że ja odzyskałem sen, bardzo szybko. Obsesja picia została mi, za co jestem tak wdzięczny, sile większej Bogu, jakkolwiek go powiem, nie wdzięczny, bo praktycznie po tygodniu, po tylu latach takiego picia, jakiegoś tam picia, została mi odebrana i, i, i sponsor ciągle mi powtarzał i ja to też teraz przekazuję. Szukaj dodatnich plusów, szukaj świadectw tego, że się zmieniasz, bo to nie świat się zmienia. Ja nigdzie nie wyjeżdżałem. Ja pracuję z tymi samymi ludźmi, żyję z tymi samymi ludźmi. Wszystko w koło jest takie same, a jednak jest całkowicie inne. To jest to postrzeganie, wierzę głęboko, świata i mojego miejsca w nim. To, to spowodował program. Bóg, jakkolwiek go pojmuje, dał mi tą łaskę, bo, bo ja sobie Ciągle nie uważam, że coś sobie wypracowałem. Aczkolwiek dziesiąty krok jest takim krokiem pracy, codziennej pracy niemozolnej. Chociaż na początku można trochę przeszarżować i tak dalej, ale, ale podchodząc w to pod okiem doświadczonego sponsora, drugiego alkoholika, który jest w stanie zwrócić uwagę, żeby nie rzucić się na ten krok jak, jak na, nie wiem, litanie, spis 70 wad typowych dla, dla ludzi i zajmować się wszystkimi. No nie ogarnę tego. Ja, ja pierwsze pytania, jak po tych dwóch dniach analizowania paragodzinnego każdego słowa i tak dalej, bo tak to próbowałem robić, usłyszałem, a ty wejrzę się zapytać, czy, czy urwałeś komuś łeb, czy nadepnąłeś komuś na odcisk, czy rozpychałeś się łokciami i odpowiedz sobie szczerze na to pytanie. Nie udaje się tylko tym, którzy nie potrafią zachować szczerości wobec siebie. Są niestety tacy nieszczęśnicy. To nie ich wina, oni się tacy urodzili. Ja wierzę głęboko, że nie jestem tym nieszczęśnikiem, że potrafię zachować szczerość wobec siebie niezbędną przy analizie dziesiątego kroku. Jest mi to niezbędne, bo mój łeb bardzo łatwo tak zanalizuje, jak analizował cały czas. Więc co tydzień, na początku codziennie, jeżeli robię te dłuższe inwenturki, bo, bo, bo ja dopiero zaczynam, wiem, więc ja to robię tak, tak jak otrzymałem to od sponsora, przegaduję tematy tygodniowe, miesięczne ze sponsorem, czy abym ten mój łeb znowu gdzieś. I powiem Wam, często patrząc z boku sponsor zwraca mi uwagę, że już tam coś i już tam coś się kręci, że już bym chciał inaczej, ten na prawym czy lewym ramieniu tam już coś podpowiada, a może byś to odpuścił, a to już tyle razy się nie udało, to już nie ma sensu, to już to już tak, tak. I, i za to też jestem wdzięczny. Patent drugiego alkoholika, który wspiera mnie przy, przy, przy tym programie jest niesamowity i przynosi efekty dla mnie prawie codziennie. Wciąż rozmawiamy prawie codziennie ze sponsorem, jeżeli chodzi o dziesiąty krok, tak jak mówię w tej chwili. Na początku analizy, analizy przeprowadzałem prawie, prawie codziennie ze sponsorem. Pytałem, czy dostałem tą łaskę otwartych oczu, otwartego umysłu i poddania się całkowitego. Ja zaufałem programowi. Zaufałem też swojemu sponsorowi, choć wiem, że nie powinniśmy naszej trzeźwości zdrowienia opierać na drugim człowieku, ale w moim przypadku ta praca tak zadufanym go w sobie człowieka jak ja, no to było niesamowite, że, że, że Bóg zesłał mi takiego człowieka, który był w stanie na zasadzie tylko sugestii dotrzeć do mnie. Ja wierzę głęboko, że, że tak to się miało stać i, i za to jestem też bardzo wdzięczny. Wdzięczny też jestem za pozostałą część dziesiątego kroku, czyli tak naprawdę bo, bo tak, ja cały czas mówię o duchowości, o wzrastaniu, o zastępowaniu wad, braków, zaletami, czyli, czyli te wszystkie rzeczy, co zapisałem sobie w szóstym kroku, że już nie chcę być taki taki, ale chcę teraz być taki i taki. Ale dziesiąty krok, to, to tak jak mi zostało przekazane i za to też jestem wdzięczny, to nie tylko duch, ale również ciało i umysł. W moim przypadku, no cóż... Ja musiałem całkowicie podejść inaczej, nawet do higieny osobistej. Potrzebowałem zmienić swoje nawyki, a raczej ich brak, uczyć się wielu rzeczy, zadbać o schludność, ubioru, czystość przede wszystkim. To było mi potrzebne po to, żeby móc zaświadczyć, że się zmieniam, bo przecież ja nie mam codziennie wygłaszać wykładów żonie, dzieciom, a pracownikom, Nowicjuszami nie muszę, bo, bo, bo tam rozmawiamy na początku, czasem pod Biedronką, czy gdzieś w różnych sytuacjach, gdzie akurat tutaj garnitur czy, czy czyściutka koszula to, to nie jest wyznacznik tego, co, co, co tam robimy, ale jest też umysł i, i na to bym chciał jeszcze minutkę poświęcić, bo już czas mija, czyli zajęcie uba czymś innym, co nie jest już tylko samym zdrowieniem. Okazało się, że, że bardzo łatwo mój łeb jest w stanie przełączyć się jak gdyby na, na tylko i wyłącznie zdrowienie. Nagle wszystkie inne tematy zaczęły uciekać i, i ten na początku bardzo dbałem o komfort przeźwienia i nagle się okazało, że, że nic więcej. I sponsor zasugerował, żebym się zajął jakimiś rzeczami, jeżeli takie jeszcze mam on znalazł sobie nowe, e, nowe lekturę, nowe zainteresowania, nowe hobby. W moim przypadku to była fizyka. Śmieję się, bo, bo przez 35 lat trochę się pozmieniało, bardzo dużo się pozmieniało, ale, ale powiem wam, e, no zacząłem znowu czytać, jest teraz dostępność większa, wspaniali polscy fizycy dają zajawki na, na różnego rodzaju portalach, więc mogę oddać się naprawdę tej pasji z dzieciństwa, bo potem zaraz po dzieciństwie to u mnie to już było chlanie. Więc wiele rzeczy i nagle jakoś wtedy wszystkie inne rzeczy przestały być ważne. Są też książki o duchowości, niekoniecznie angolskie. Spotykam się też e, chociażby niedawno ze swoim byłem pro, proboszczem, który przeszedł na emeryturę i pamiętam, jak mówiłem, a co się ze mną dzieje, że wieje, że, że jestem alkoholikiem. Chciałem go zapytać, o, o w jaki sposób uczył się medytacji, jak ją praktykował, a to śmiał się przez 5 minut. Mówiłem, jak, jak bym, ci chłopie umiał na to odpowiedzieć, to, to ja bym nie poszedł na emeryturę, ja dopiero się teraz uczę. Więc wiele takich rzeczy, które, które pozwalają się rozwijać, pozwalają zmieniać ten łeb i wpakować mu w miejsce tego pijanego myślenia, bo on tego potrzebuje, on potrzebuje nowych, zdrowych impulsów, które przygotują mnie wierzę głęboko, nie tylko na to, że, że w momencie, kiedy, kiedy pojawi się ta, ten, ta iluzja, gdzie, gdzie, gdzie sam siebie będę chciał szukać i wymyślić jakieś szaleństwo, żebym sięgnął, nie daj Bóg, po, po kielicha, to, to, to będzie trudniej, że Bóg będzie miał łatwiej mi pomóc, że, żeby to się nie stało. Ale przede wszystkim będę mógł się stać lepszym człowiekiem, że jeszcze bardziej z podniesioną głową będę mógł rozmawiać z innymi, będę mógł po prostu pomagać. To świadomość tego, że mam wstać rano, poprosić szefa o kierowanie moim myśleniem i być pierwsze dla innych. I potem nawet nie muszę już być dla siebie, bo bycie dla innych poniekąd powoduje to, że tak naprawdę jestem dla siebie i w tym dziesiątym kroku mogę tego doświadczać. Dokładnie codziennie. Mój sponsor mówi, że po 26 lat, 6 latach na programie i, i nie, przepraszam, wykorzystywania programu w swoim życiu, wdrażania go w życie, życia tym programem, on dziesiątkę czasem robi raz na tydzień. Także mam jeszcze trochę czasu, zanim będę mu częstotliwość inwenturki dziesiątego kroku robić i wierzę to głęboko, że, że to działa i mam na to dowody. Wiem, gdzie ich szukać i w taki sam sposób staram się to przekazywać nowicjuszom, którzy, których gdzieś uda mi się znaleźć, a wciąż jeszcze, to jest smutne, jest ich bardzo dużo, są w różnych miejscach, wciąż myślę, że większość z nas, alkoholików, jeszcze nie znalazła wspólnoty. Czytaliśmy na początku deklarację odpowiedzialności. Nie mam, to nie dam ale nie dam też jeśli nie mam, więc dziesiąty krok pozwala mi mieć, nauczyć się, pokazać swoim postępowaniem, że warto mi zaufać, że mam coś, co może pomóc temu cierpiącemu. Za to jestem bardzo wdzięczny. Jestem, kochani, bardzo jeszcze raz dziękuję służbom za to, że, że są Wdzięczność też dowiedziałem się już całkiem na koniec, wam powiem, to jest podobno czasownik i zgadzam się z tym, o wdzięczności się nie mówi, a się okazuje, więc jeżeli jest wśród nas ktoś, kto szuka sponsora, bądź chciałby po prostu porozmawiać o zdrowieniu, ja tutaj byłem na tej grupie, jakby testowo sprawdzić łączę, chyba tydzień temu i pozwoliłem sobie zostawić swój numer telefonu, zapraszam, jestem do dyspozycji, Alkoholikowi nigdy nie odbawiam, a za poświęcone mi 30 minut bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Dzięki.